nie wzywajże przyjaciół Twoich, ani braci Twoich, ani krewnych Twoich, ani sąsiadów bogatych, żeby Cię znać i oni za się nie wezwali, a stałaćby się nagroda. Ale gdy sprawujesz ucztę, wezwijże ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. A będziesz błogosławionym, bo Ci nie mają czym nagrodzić,